Co sądzisz o promocji młodych piosenkarzy czy twórców piosenek? Czy istnieją według ciebie instytucje powołane do wyławiania młodych talentów i czy zdają one egzamin? Ja to akurat o takich instytucjach to nic nie wiem. Natomiast ja uważam, że każdy sobie powinien radzić sam i tak jak sobie poradzi, to jest to jego sprawa. Ale mam przykłady, że czasami warto się jakimiś zainteresować. W zeszłym roku robiłem na famię w koncert pod Święto i chodziło mi o takie wyjście z tego studenckiego getta czyli rozszerzenie pokazanie, że nie tylko gość z gitarką ale i może być folk, może być ta wojownicza piosenka taka postkacz marszczyzna może być gitara klasyczna może być country może być reggae, może być blues może być rock Bo to muzyczny koncert Niemniej ja chciałem zgromadzić tam ludzi z jednej strony, zwane Gwiazdy, że to w imieniu Martyna Jakubowicz, Dżem, Dab, teraz znaną kapelę, Bastop, Stop, wreszcie reaktywowaną Bukowinę. A jednocześnie w każdym takim bloku mieli być ludzie zupełnie nowi. Jeździłem po Polsce po przeglądach przeróżnego rodzaju i dobierałem ludzi. Byłem naprawdę szczęśliwy, gdy dowiedziałem się, że w tym roku na Japie w Łodzi nagrody główne zdobyli ludzie, których wziąłem z Poznania, a byli zupełnie niezauważeni w, z eliminacji do festiwalu mm, piosenki studenckiej, a ja właśnie ich wziąłem do swojego koncertu na fam czyli Stare Dobre Małżeństwo i Ola Kiełb. Bardzo fajny zespół. Nadawaliśmy też ich piosenki już. Wspomniałem na początku o tym, że jesteś niemal legendarną postacią piosenki turystycznej. Bo może porozmawiajmy chwilę o tym właśnie gatunku piosenki, bo zaraz będę chciał Cię zapytać, co Ty właśnie sądzisz o tym, czym jest piosenka turystyczna. Niektórzy spłycają to pojęcie i twierdzą, że piosenka turystyczna to taka, której temat jest w jakiś sposób związany z turystyką. Twoje utwory zdają się niecałkiem całkiem potwierdzać to stanowisko. I właśnie dlatego powiedziałem o tej etykiecie znowu. Ja nie lubię naklejek. W momencie, gdy używając Twojej terminologii, ja się yy, znalazłem gdzieś w kręgu zwanej piosenki turystycznej, to było mi wszystko jedno, co tam się śpiewać. Czy śpiewa o górach, czy śpiewa Dylena, czy śpiewa Beatlesów. Chodzi o to, żeby razem śpiewać. Żeby być ze sobą przy tym śpiewaniu. Że to śpiewanie jest funkcją wspólnego obytowania. Natomiast w pewnym momencie zaczęła funkcjonować administracja, która odogniskowiła, obrzydliwe słowo, ale jeszcze raz podkreślam, odogniskowiła pieśni śpiewane przy ognisku. I w ten sposób powstała etykieta, która, z którą ja się nie zgadzam. Nie chodzi o temat piosenki, tylko chodzi o to, czy może być, czy jest śpiewana w warunkach turystycznych. Nie, czy jest funkcją czy... wspólnego obytowania, ja bym tak powiedział. I w tym momencie niech ona będzie piosenka truszona, to jest nieistotne, bo etykieta się nie liczy. Tylko chodzi o to, żebyśmy razem byli przed.